Wieś baskijska nachyliła się nad miastem czarnym i bez wyrazu. Jej światełka wieczorami błyszczą między sferą ogni hutniczych i sferą gwiazd. Nigdzie wieś nie stała się czymś tak górującym nad miastem, wzniesionym ponad dnie. Nigdzie nie patrzy tak z góry i nigdzie miasto nie jest tak bardzo u stóp swej wsi. Wyższość nie jest tylko topograficzna. Jest jeszcze gospodarcza. Chłop, który mieszka w tym domu przykucniętym nad miastem, jest możniejszy gospodarczo od robotnika. Pochodzi z kraju, który zachował poprzez wieki niemal nieuronione, bogate chłopstwo, kmiecia, którego zatraciła Polska pierwszych piastów, odgrzebała w XIX wieku Dania, utrzymały Szwajcarię i Styria. W końcu XIX wieku, w początkach naszego, wyrósł z ziemi oparty na żelazie przemysł. Miasto stało się wielkim portem, wielkim centrum przemysłowym. Zaczęło swą rudę wywozić i przerabiać. Z 15 tysięcy ludności wzrosło do 100. Rozrost miasta, rozrost przemysłu dały chłopstwu baskijskiemu więcej niż mogły dać wszystkie reformy. Na stokach wyrosły ogrody warzywne, nowoczesne hodowle drobiu, nowoczesne obory. Nie przybyło ziemi na górach, ale to, co daje ziemia, zwiększyło wielokrotnie swą wartość. Bez rolni, szli do tego miasta u stóp chat. Fajranty widzi się ludzi ciągnących z miasta na wieś. Robotnik, idący w dzień wolny w góry, nie idzie raz tu, raz tam na weekend. Idzie do swoich. Tam w górze jest jego chata, chata jego rodziny. Caserio el solar, co pochodzi od słowa el sol, ziemia i podkreśla związek domu z gruntem, Cały dzień wolny spędza tam właśnie. Dzieci jego urodzone w mieście znają dawny solar. Wiedzą, jak się tam uprawia, co się sadzi. Wiedzą, jak i dlaczego zwie się tak, a nie inaczej. Każdy solar ma swoją nazwę. Dzieci wymawiają tę trudną nazwę w Euskera, mowie Basków. Etrze Sarau, Etrze Hauna, Isagaraj. Wrócą do miasta opalone wiatrem połonin, zarumienione powietrzem, które spłucze z nich bladość miejską, nizinną przejrzystość cery, ziemistość policzków, a także strugami dziwnej tajemniczej mowy basków zmyje namuł kastylski. Bo oto jeszcze jedna przyczyna, dla której ta wieś nie tylko w topograficznym znaczeniu patrzy z góry na miasto. Wieś jest baskijska. Miasto to przybysze kastylscy, Czerń robocza i nędzna przybiegła tu za Burgos, za Baliadolit, za najnędzniejszą pracą. Jeszcze jedni bracia i siostry Róży. Świat bez wczoraj i bez historii. A wieś Biskajska to Baskowie. Kto to są Baskowie? Nie wiem. Ale i nikt nie wie. Co to jest mowa Basków? Też nie wiem. I znowuż nikt tego nie wie. Baskowie i wszystko, co ich tyczy... Jest taką samą tajemnicą historii jak olbrzymy na Wyspach Wielkanocnych, jak Menchiry Bretanii, jak znaczenie Sfinksa, lwa o twarzy kobiecej, jak Atlantyda. Wiemy o tym mniej niż o przedhistorycznych kopcach pod Krakowem. Nazwy dziecka dla ojca i matki, niemal te same we wszystkich językach indoeuropejskich, są u Basków zupełnie inne. Przypominają za to słowa japońskie rozszerzają się tam, nie kurczą mroki zagadki. Cóż wiemy dalej? Wiemy, że gotowie i arabowie wszystkie najazdy, które przemieniły Hiszpanię, zarywały częściami ziemię Basków, nie zdołały jej posiąść nigdy. Taka abisynia, która nie znalazła swego badolia. Lasy hiszpańskie wycięto wtedy w pień, już nie odrosły. Lasy, ongi nieprzebyte, szumią dalej zielono nad krajem Basków, na warrą, i a alawą i wiskają. Burgos jest enklawą wkrojono w tę ziemię. Cóż wiemy o nich więcej? Że jedno ich podbiło, chrześcijaństwo. I znowuż nie dosięgli tego rycerze, biskupi Stoledo, wojenni, książęta kościoła hiszpańskiego. Katolicyzm przyszedł tu późno, ale z jednego z najczystszych swych źródeł, wielkiej reformy kluniackiej. Synowie Świętego Benedykta, którzy dziwnym trafem nie przeszli przez Hiszpanię, dotarli aż w Bory i bez wojny uczynili chrześcijańskim naród współczesny Mojżeszowi, ostatnim faraonom, Grecji wojny peloponeskiej, Rzymowi Republiki. Kiedy z wygaśnięciem królów tych państw, małych jak dawne Teby i Lacedemon, przyszła tutaj Kastylia, jej władcy zachowali tylko stosunkowe nad krajem władztwo. Wszystko stanowiły Rady Ludu. Król przysięgał na wierność prawom i przywilejom starym. Przysięgał tak Baskom Nawary, Gipuskoi, Alawy i Wiskai, Ferdynand Katolicki. Przysięgał Cesarz i Król Karol V. Przysięgał Filip II. Kraje te mogły zawierać własne traktaty z Anglią czy Francją. Królowi było nic do tego. Od nich tylko zależało, czy dadzą Madrytowi rekruta, czy też wojny królewskie uznają za niepotrzebne. Republika góralsko-chłopsko-szlachecka trwała. Podobnie jak chłopi szwajcarscy i częściowo niemieccy, posiadała swoje herby, nazwania i wywody. Natomiast nie posiadała tytułów. Żaden z kastyliały bask nie mógł przyjąć tytułu królewskiego wywodzącego się z ziem, które tu posiadał. Nie można było aż po wiek XIX zostać księciem San Sebastian. Dostawszy tytuł, Bask musiał się stąd wynosić. Brał swój tytuł z dóbr posiadanych czy otrzymanych w Kastylii, Starej lub Nowej, w Kłęce, w Aragonie, w Andaluzji, w Meksyku. Nie mógł go wziąć stąd. Kraj zachował swe formy prawne, ustrojowe i pojęciowe, wykształcone w czasach, kiedy bory szumiały nad Tamizą, a lud rzymski przemieniał swą monarchię w Republikę Oligarchów. Nie znał nie szlachty, i nie znał magnaterii. Sprawował sądy i odbywał rady pod świętym dębem. Światem szły burze, ginęły i zjawiały się narody. Papierze zastępowali drogi hordom idącym na Rzym. tylla władał nad Dunaju. W górach osłoniętych oceanem i obronnym lasem przetrwała jakaś Atlantyda wymarłych ludów. Jakiś odłam zaginionej całości, żyjący własnym prawem, niezależnym od swej siły i liczby. Tylko jednostki wyrzucone jak race z owej rasy ludzkiej mówiły o jej ogromnych, zatajonych jak kwarc w rudzie ziemnej możliwościach. Podlegli Kastylii Baskowie owładnęli nią, tak samo jak podbita przez Litwę Białoruś władała z kolei tą Litwą, jak Niemcy, Bałtyccy gospodarzyli Rosją, jak ludzie z Litwy i Ukrainy rządzili Rzeczą Pospolitą szlachecką Zorganizowali jej zamorskie imperium, rozszerzyli je szeregiem wypraw. Zawładnęli w naszych czasach finansami Hiszpanii. Z górą połowa kapitałów hiszpańskich pozostaje dziś w ręku basków. Baskiem z pochodzenia był Unamuno. Baskami byli założyciele jezuitów Loyola i Franciszek Xawery. Pierwsi szermierze tego zakonu milicji Soboru Trydenckiego, kontrofensywy, która powstrzymała pochód protestantyzmu w świecie, wyszli stąd właśnie. A jednak masa, sama masa pozostała bierna, oporna i milcząca. Pozbawiono ją w XIX wieku w imię liberalizmu, jej praw i fueros. Złamano jej formalną odrębność. Materialnie ta odrębność nie przestała wzrastać. Nad miastem, które przez napływ sił roboczych stawało się kastylskie, nad światem banków i fabryk, który czerpiąc zyski z Kastylii musiał czuć się kastylski, Wznosił się świat chłopskich solarów. Taki świat patrzeć musiał na świat pod nim. Nie tylko jak góral patrzy na człowieka z nizin, nie tylko jak zamożny na biedaka. Ale jeszcze przemierzał tę dolinę zmniejszczoną i skastyliałą, jak rasa, kultura i tradycja patrzą na bezkształt, który jutro może nowe pocznie światy, ale wczoraj nie istniał wcale. Tak musieli patrzeć wielmoże Białoruscy na Kneziów Pogańskich Olgierda, tak patrzała Grecja Demostenesa na swych zwycięzców z Macedonii. Taki kraj musiał przylgnąć tak właśnie do Kościoła. Katolicyzm musiał wejść tu w krew tak podglebnie, jak wszedł. Jest to najpierw to samo, co się działo na mniejszą skalę w zachodniej Polsce, na największą na Słowacczyźnie wśród Ukraińców Galicji Wschodniej, na Litwie Kowieńskiej. Ksiądz był pierwszym inteligentem, który wyszedł ze wsi. Był pierwszym działaczem ludowym, budzącego się narodu. Jego kazania były pierwszymi mowami, pierwszym oknem na świat otwartym po słowacku, po polsku, po litewsku czy rusku. Jego wpływ szedł od ambony, od ołtarza i konfesjonału. W dni świąt z tego kościelnego rezyduum, które stanowi po dziś dzień minimum życia społecznego, dla nierozbudzonych wsi i nierozbudzonych narodów. Ten ksiądz mówił w Euskera, stanowiącym sezam niedostępny dla księży z Kastylii, w mowie ojców, wyśmiewanej, wypartej, trudnej. Ten ksiądz wyszedł ze wsi, z ludu i gdy teraz w niedzielę w jasnym ornacie intonował u ołtarza modły łacińskie, wieś baskijska była dumna ze swojaka. Tak bywało zresztą i pod turczańskim świętym Marcinem i pod Sokalem. Tak bywało pod Upitą, a także w Pszczynie. Tak bywało i nad Atlantykiem Zatoki Biskajskiej. Tylko, że nad Zatoką Biskajską było jeszcze inaczej. Co uderza, to to, że mówiąc o sobie, Bask nie mówi Mój szczep, mój naród, mówi moja rasa. Mówi tak, jakby mógł mówić ktoś uważający się za Słowianina czy Germanina, nieznający w tym pojęciu podziałów na narody Baskowie uważają się za rasę Podobno jako krew są jednym z plemion najczystszych w Europie Baskowie mają pojęcie zarazem swej odrębności i swego uniwersalizmu Nasi Ukraińcy przymierzają swoje zwyczaje, pojęcia prawne do rosyjskich, do polskich czy tatarskich Baskowie swoje instytucje prawne zestawiają z prawem rzymskim przy całym poczuciu swej liczebnej małości, przy braku megalomanii młodych narodów, Baskowie czują się zawsze ostatnimi dziedzicami pochłoniętej przez historię Atlantydy etnicznej. Są małym, ale pełnym, skończonym w odmienności swych dróg historycznych światem. Katolicyzm nie jest tu tylko jak nadwagiem czy niewierzą matką schylającą się nad kolebką najmniejszego, najpowolniej ząbkującego dziecka, to nie tylko ogrom gotyckiej katedry, gdzie mały, pokonany i nieszczęśliwy narodzik szuka owych przystani kaplic, o których pisał Stanisław Brzozowski. To naród, który był świadkiem dziejowym czasów, gdy msze odprawiały się nie u świętego Piotra i nie w kolonii, ale w podziemiach cmentarzy Rzymu Karakali i tej pierwszej w przez jerozolimskiego właściciela gospody sali wieczerniku, a także poprzedzających to wszystko o całe wieki zapowiedzi proroków. Baskijskość i katolicyzm jednoczy uniwersalizm. Znam tylko jeden naród, nie mniej stary od basków, który mógłby katolicyzm rozumieć tak, jak go rozumie ten naród. Robotnicy, którzy wyszli z tego ludu, nie mogli palić kościołów. Zadecydowała o tym przeszłość, przeszłość grodziska chłopskiego na stoku wzgórza, Przysiadłego ze swym szerokim, spłaszczonym dachem, pod którym wszystko się mieści Zadecydowało coś więcej niż niestracenie związku z ową chłopską przeszłością W to miasto leżące na dole robotnik baskijski wniósł całą tę odrębność, jaką zawsze niesie z sobą góral Wniósł dalej swą odrębność etniczną, obcość elementowi kastylskiemu, Wniósł zespolenie z kościołem wsi baskijskiej i jak to bywa z góralami, z ludźmi wmieszanymi nieraz w obcy element, spróbował przenieść, ile można, z tej przeszłości w nowe życie. Rezultatem były baskijskie i katolickie syndykaty robotnicze, prowadzone zresztą w całości i od początku przez samych robotników, bez natchnień i patronów. To, czego nie było w Barcelonie, stało się w Bilbao. Baskijska masa robotnicza urobiła się w duchu narodowym i religijnym. Być może złożyły się na to i inne czynniki. wyższe niż gdzie indziej w Hiszpanii oświata mas ludowych, wyższy poziom duchowieństwa, chłodny, niezapalny umysł północy. Robotnik hiszpański w masie swej poszedł za Michaiłem Bakuninem albo Karolem Marksem. Robotnik baskijski poszedł inną drogą. W ciężkich dniach lipca i sierpnia stanął przed kościołem, swoim kościołem, nie pozwolił go spalić. Stanął przed mieszkaniem swego księdza, nie pozwolił go ruszyć. Postawa tego księdza była przez ten cały czas bierna. Pełnił obowiązki kapłańskie niczym ojciec Urutia, który przez rok 1936 zdołał tyle odprawić misji. Robotnik hiszpański nie miał swego kościoła i nie miał swego księdza. Nie miał go robotnik barceloński. Robotnik baskijski go miał. Księża baskijscy mają braci na wsi i fabryce. Są swoi i, co trudniejsze, pozostali swoi. Kościół jest swój. Nacjonalizm baskijski jest ludowy, jak nacjonalizm barceloński był mieszczański i drobnomieszczański. Przetrwał sam jeden burze. Dziś tym małym krajem pragnie się zasłonić Czerwona Hiszpania przed zarzutami zachodu. Chcę powiedzieć, że to ona uszanowała księży, którzy przeciwko niej nie poszli. Jest to ryzykowna teza. Robotnicy katoliccy muszą jednak także w Bilbao pilnować kościołów przed zamachami ze strony kastylskich, zanomówionych tu anarchistów. Jeśli kościół w kraju Basków ocalał, zasługą tego była jego własna, istotna moc. Nie oparta na pieniądzu, nie oparta na systemie rządów, oparta na masie ludzkiej. Teraz jest Wielki Post. Setki osób klęczą przed stacjami męki pańskiej. Kościoły pełne są wiernych. Gorzkie żale śpiewa tłum ludzi. Temu tłumowi ludzkiemu kościół jest potrzebny tak samo, jak potrzebny mu jest chleb i ochrona pracy, jak potrzebne są jasne domy i szkoły, prasa, która nie kłamie, książka, która wyjaśnia i jeszcze bardziej. Oczandiano i Durango Msza rozpoczęła się w chwilę po naszym zejściu z obchodu pozycji pod Oczandiano, tuż koło zakrętu drogi, gdzie idąc na linię Zostawiliśmy nasz samochód. Ołtarzem były dwie duże skrzynie od konserw oparte mocno o drzewo. Dwa gumowe płaszcze żołnierskie z olbrzymimi połami i kapturami wparto w gałęzie, także tworzyły szarą, osłaniającą ścianę. Małe, żółte świeczki mogły teraz migotać bez względu na silny wiatr i na mokry, padający wciąż śnieg. W gałęziach szamotał się jeszcze z wiatrem duży sztandar baskijski, czerwony, z białym krzyżem, symbolem chrześcijaństwa w środku i z zielonym krzyżem poprzecznym po przekątniach, tak zwanym krzyżem świętego Andrzeja, w którego to dniu, w wieku VIII, plemiona baskijskie odniosły wielkie zwycięstwo nad najeźdźcami z Kastylii. Dopiero w cieniu tego wszystkiego rozpostarł się biały, zwyczajny, ale niezwyczajnie tu wyglądający obróz, zajaśniał złoty kościelny kielich przykryty pateną. Mszału dużego nie było, Ksiądz czytał swe modlitwy z niewielkiego modlitewnika, którym zresztą są wszystkie modlitwy mszy świętej. Był to ten sam młodziutki żołnierz, którego poznaliśmy przed chwilą. Spod ornatu i komrzy wyglądały grube, komiśne buty. Były takie same, jakie nam dano na pójście do okopów i które z rosyjska nazywano kaciuszkami. Służyło do mszy dwóch milicjantów, otulonych w szerokie, ciemne płaszcze. Wokoło drzewa i ołtarza Trzema wielkimi półkolami stanęli wszyscy żołnierze batalionu, którzy nie mieli służby. Śnieg stapiał się u naszych nóg, w mokre, zimne błoto przesłaniał kontury drzew i gór, osiadał na odkrytych głowach. Nastała cisza, w której było słychać tylko wyraźny, znany jak pacierz, rytm modłów łacińskich i łoskot oderwanych strzałów dochodzący z okopów. W linii powietrznej najbliższe pozycje, zasłonięte teraz zboczem, były o 300 metrów. Ksiądz powiedział u stóp połtarza Introibo ad altare dei. Ministranci odpowiedzieli głośno Ad deum juventutem meam. Słowa od stuleci drzemiące w mszałach, oplecione bluszczem iluminowanych, barwnych miniatur, leciały teraz z wiatrem w pustkę górską. Nie tłumił ich łacińskiej jasności głos organów. Nie opełzał ich chór śpiewów. Odarte z ozdobnego nalotu wieków stały się teraz surowsze i prostsze. Brzmiały chyba tak jak rozkazy rzucane niegdyś w tej samej mowie do centurii kroczących wzdłuż Ebro. Karabin maszynowy zaszczekotał donośnie, gdy ksiądz powtarzał greckie Kyrie Eleison. Pasterski dzwonek rozdźwięczał się w ręku schylonych milicjantów na ofiarowanie. Odprawiała się jedna z niedzielnych mszy świętych na jednym z odcinków baskijskiego frontu. W tym świecie dzisiejszym, który nas w miastach wielkich głębowiskach wymieszał, wierzących i obojętnych, różnych religii i żadnej, msza oddaliła się już, zatarła swe wyraziste kontury, jak stara moneta wytarta od użycia, machinalnie przesuwana z rąk do rąk. W kościele dzisiejszym ołtarz, niegdyś w środku jego, oddalił się na sam kraniec. Zamiast ludu, który odpowiadał księdzu i współuczestniczył w ofierze, stanęli dwaj ministranci. Słowa modlitw, nawet te najpiękniejsze owe addeum, qui letificat juventutem meam, owe asparges me et super nivem de albabor ściszyły się dziś w szept niedolatujący do tłumu, zrozumiały dla wielu, niewytłumaczony w swym sensie. Nieprzyjaciel z owego quare tristis incedo dum affligit me inimicus stał się czymś niejasnym, niewiadomym, dlaczego o nim tu właśnie teraz i tak mowa. Wielkie słowa o Pax Wobiskum oderwały się od życia. Wiara i uczestnictwo katolika Skupiły się całe jeszcze na jednym momencie, największym, na przemienieniu chleba i wina i potem na momencie komunii. Msza stała się takim kościołem o wieczorze, kiedy ze wszystkich ścian stopniowo spływa zmrok, aż światło migocze tylko w środku płomykiem oliwnej lampki. Ale teraz tego wszystkiego nie ma. Wszystko jest jak dawniej. Nie ma barokowych ołtarzy w chmury, draperie złocone i tłuste aniołki. Nie ma bogatego tabernakulum. Za strop cały służą gałęzie buku, bezlistne, przybrane jedynie sztandar baskijski. Kościołem ofiary są góry Pagod niedostępne i pustynne, całe w śniegu i błocie mokrej nadmorskiej zimy. Ludzie przybliżyli się do ołtarza, obstąpili go w koło, jak w świątyniach romańskich. Są blisko. Słowa księdza płyną wyraźnie w powietrzu, nic z nich nie ginie. Każdy widzi każdy jego ruch. Każdy współuczestniczy. Coś jeszcze większego spaja i odnawia to wszystko. Ołtarza nie obstąpili ludzie starzy, bojący się śmierci. Obstąpili go młodzi. I ci młodzi patrzą codziennie i co godzina. Śmierci, prawdziwej śmierci w oczy. Ten ksiądz, który teraz celebruje w Jasnym Ornacie, jest ich towarzyszem. Śpi na jednej pryczy z nimi. Je z jednego kotła. A jeśli sam karabinu nie dźwiga, to przecież pełni przy nich w linii służbę pomocniczą dozwoloną przez kanony kościelne. Jeszcze jedna odrodzona wspólnota. To, co on głosi, jest dla nich zrozumiałe, bo nie ma mowy bardziej łacińskiej niż hiszpańska. To, co on głosi, jest im ponadto bliższe. Uf Bóg, do którego ołtarza, w ksiądz, jak mówi w pierwszych słowach mszy świętej, podchodzi, naprawdę dziś letyfikat juventutem tych młodych zapytanie księdza quare conturbas me wydobywa jeszcze jedną z wojennych udręk sumienia spero indeo stare słowa napływają nową nadzieją nadzieją ludzi walczących z siłą przemożną nadzieją bijącego się o swój byt własny narodu quoniam ad konfitebor confitebor illi albowiem wyznałem mu wszystko Ci ludzie naprawdę się spowiadają, powtarzając za księdzem: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Powietrze przesiąkły znowu gęściej strzały karabinu maszynowego, a oto ksiądz mówi: Niestrzymanym, dwutysiącletnim śladem tej modlitwy, swoje wezwanie, Sursum corda. I tłum odpowiada mu, jak wszędzie i zawsze, ale inaczej niż zawsze że te serca ma wzniesione w górę, że ma je w Bogu. Habemus in dominum. Na chwilę przerwała się msza. Młodziutki księżyk odwrócił się po Ewangelii od ołtarza i wygłosił krótkie kazanie w Euskera. Nie rozumiem nic. Raz tylko myśl wypłynęła naraz na jakieś zrozumiałe dźwięki, jakby z gęstwy oczeretów przebrnąwszy na wolną taflę małego jeziorka. Ksiądz wymienił wyraźnie nazwiska Bergson i Maritain. Nie wiem, co ksiądz mówił o nich obu, bo kazanie potoczyło się dalej mową bliższą tej, którą mówią w Korei, niż tej, którą mówią w Burgos. Mowa ojców robiła sobie miejsce w tym łacińskim kościele ściosanym z psalmów biblijnych i rytuału poczętego w katakumbach. Było jej przestronnie i swobodnie. Zrastała się z tą lingua latina, którą mówili centurionowie Legii Nadebrzeńskich i legiści królów Nawarry. Na chwilę śnieg prawie przestał padać i zrobiło się jaśniej. Zarysowały się wyraźnie linie pozycji naszych, mniej wyraźnie nieprzyjacielskie, zbyt daleko, aby można było strzelać stąd do nas. Niemniej część żołnierzy musiała odstąpić niżej. Msza płynęła w ciszy, w migotaniu woskowych świeczek. Od ołtarza padały słowa modlitwy łacińskiej. Od okopów padały strzały. Ksiądz już zrzucił ornat i w mundurze milicjanta baskijskiego modlił się pomszy. Ludzie jednak nie schodzili z miejsca, stali grupami. Po chwili zrozumiałem czemu. Kościoły baskijskie mają murowane przedsienie, ocienione sklepieniem nad kolumnami, gdzie w deszcz lub skwar przystają ludzie pomszy i gawędzą. Weszło to w nawyk i żołnierze, którzy jeszcze kilka miesięcy temu o karabinie i froncie nie mieli pojęcia, nie wyzbyli się nawyków wieków. Wyszedł jeden z milicjantów, dobył długi flet baskijski, czystu i zaczął nucić długą, dziwną melodię, raz zawodzącą, raz skoczną. Żołnierze słuchali. Batalion zrekrutował się w Gipuskoa, okolicach San Sebastian, najrdzenniejszym i najczystszym Euskadi. Flecista pochodził z Puebla, który od wieków słynie ze swej gry na czystu. Gdy skończył, zaczęli się rozchodzić nie jak żołnierze, ale właśnie jak chłopi od kościoła po nabożeństwie. Komendant Lizasso, szef batalionu, odwiózł nas do sztabu, gdzie czekał na nas obiad w towarzystwie oficerów i żołnierzy batalionu. Wszystko byli to baskowie spod San Sebastian, wyparci pochodem białych, przeważnie robotnicy i studenci. Lizasso z zawodu był budowniczym. Muszę przyznać, że Stop! Studencko-robotniczy okazał się bardzo szczęśliwy. Formacja była jedną z najbardziej znanych na froncie, najlepiej odznaczonych w boju. Ona jedna nie zawiodła w nieudanej ofensywie na Burgos. Panował nastrój bardzo prosty i koleżeński. W tym samym miasteczku mieścił się drugi komunistyczny batalion imieniem Stalin. Dowództwo grupy było też czerwone. Stosunki panowały poprawne. Niebawem miano zluzować batalion i zastąpić go innym batalionem katolickim noszącym nazwę Loyola. Myślałem, że chodzi o przedmieście San Sebastian i koszary tej nazwy, wokoło których rozgrywały się przed półrokiem zaciekłe walki. Formacja mogła sobie przybrać za miano nazwę tej okolicy. Okazało się jednak, że nazwą tą chciano uczcić pamięć pewnego wielkiego Baska z XVI wieku, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego. Mimo woli myślało się o szczególnej pikanterii sceny, gdy dwa oddziały tej samej armii będą miały tak różnych patronów jak założyciel jezuitów i władca Czerwonego Kremla. W parę godzin potem wracaliśmy ku Bilbao. Nasz drugi towarzysz, Bask z pochodzenia, ale jednocześnie korespondent prasy amerykańskiej, zapragnął zatrzymać się w Durango, słynnej kwaterze Powstań Karlistowskich. Chciał odwiedzić klasztor Augustianek znajdujący się w mieście. Mieliśmy z tym znaczne trudności. Drzwi były zamknięte i dzwonienie nie pomagało. Po chwili z ulic wyszli jacyś ludzie, z wyglądu robotnicy, wypytujący nas nieufnie, czego chcemy. Wyjaśnienia zadowoliły ich jednak, ale wiadomość o przybyciu dziennikarzy zagranicznych rozeszła się po mieście. My tymczasem dostaliśmy się w końcu do rozmównicy klasztornej. Za grubą kratą zjawiło się kilka zakonnic – Powiedziały, że im nic nie grozi, że ludzie, którzy nas indagowali, to przyjaciele klasztoru, że strzegą ich na wszelki wypadek. Jedyny ślad prześladowania zdołaliśmy już sami spostrzec. Oto brama i ściany kościoła były dokładnie oblepione afiszami komunistycznymi. Ponieważ nie było ich wcale na sąsiednich domach, mogliśmy sądzić, że nie było to wynikiem ani konieczności, ani przypadku. Wyładowywała się tu po prostu marna ludzka zawiść. Natomiast milicjanci rozkwaterowani w części klasztoru zachowywali się poprawnie, choć znajdowali się wśród nich niewątpliwie ludzie bardzo czerwoni. Poprzedniego dnia zwiedziliśmy w Amorebieta klasztor karmelitów częściowo zajęty przez formacje bojowe nacjonalistów baskijskich. Obrazy święte wisiały na swoim miejscu. Wszystko było w największym porządku. Widziało się liczne habity pospołu z kurtkami wojskowymi. Po ogrodzie oprowadzali nas połem komendant zakwaterowanej tu milicji i przeor klasztoru władza duchowna i świecka współżyły ze sobą w większej harmonii niż średniowieczny papież i cesarz z Kanossy